No tak, rzeczywiście jest piątek, aczkolwiek piątkowy wieczór. Dla was tydzień wcześniej. Jesteśmy tutaj we trójkę na stypie po magazynie kolektyw. Na stypie, która kończy 6 w zasadzie lat, 5 lat cyklu wydawniczego. Magazynu, który, jak sądzę, poprawcie mnie, jeżeli się mylę. No, w jakiś sposób może nie zrobił rewolucji, ale na polskiej scenie komiksowej zaistniał. No, jakoś żył przez te 5 lat, więc najwyraźniej byli ludzie, którzy chcieli go kupować. No cóż, trudno się z tobą nie zgodzić. To Tylko to, to... Nasz transgresji? <głos> <głos> tak. Chociaż y no, właściwie, no, nie wiem, czy, czy wolno nam doceniać, znaczy, nie, wolno, nie wiem, czy wolno oceniać to nam, redaktorom. Bo no cóż, my po prostu robiliśmy swoją robotę. Dlaczego? Robiliśmy fajne rzeczy, zaczynaliśmy jako banda buców z komiksu internetowego, których nikt nie znał, mało kto lubił i nikt nie poważał i przez pierwsze dwa numery w ogóle nikt nie chciał tego gówna recenzować A staliśmy się bandą buców z komiksu papierowego I też wciąż nikt nie chce na recenzować mm. Teraz nikt nie chce, bo dajemy tylko PDF-y No, może chyba czas przestać PDF-y dawać? No. Nawet PDF-ów nie dawać? Nie, no dać jakieś może egzemplarze, bo faktycznie, nie wiem, tutaj tak leży w magazynie. jaki jest, przepraszam, pożytek z recenzji? Poza ego. No, a to ego jest ważne. No, bo ja, ty... ja bardzo chcę, nie swoje... No ja wiem, bo wy tego nie widzicie tutaj, no bo trudno widzieć coś w audycji dźwiękowej, ale Robert, nie, nie najbardziej wiem. podobny do Anzyjaty komiksarz w Polsce... Jest ode mnie niższy o głowę. Ja wprawdzie jestem słusznego wzrostu. On też w związku z tym nie jest taki zupełnie mały, no ale to ktoś musiał ten temat poruszyć. Co tak. się zmieniło przez te 6 lat? Przytyłem No to my wszyscy. <tryk> <tryk> Janek ściął włosy. <tryk> I nie nosisz już czapki na, na taki wełniany. Tak, oglądaliśmy taki okropny film sprzed czy 5 Pięci lat. 2007. 5. Masakra. Jak to się stało, że to się w ogóle zaczęło? Kolektyw e, zaczęło się od Dema. Dobrze pamiętam. Dem. Tak. Dem powiedział, że założył forum... To było forum glibojedów. Założył je, żebyśmy e, twórcy webkomiksowi mogliśmy po prostu zebrać, pogadać. E, A żeby zebrać powiem, środowisko webkomiksowe do kupy. Środowisko, które e, tamtego czasu działało naprawdę, naprawdę prężnie. E, komiksy... No wiesz, po losu się każdy miał swój komiks. No, Nawet ty. <laughs> Nawet ja. Nawet ja. To były wspaniałe czasy. Właśnie jak się nazywało? Znikąd pomocy kurwa, czy coś takiego? Tak, znikąd pomocy kurwa. <laughs> Mam nadzieję, że nie przywołacie tego tytułu. W każdym razie, wracając do tematu... Nie, nie, nie, tytu nie, ale najlepszy w tym wszystkim, przepraszam, mówię to ja, który robiłem co mówiłem durniu, ale naprawdę tytuł był najlepszy w tym komiksie. Myślę, że powinniśmy Jankę komiks też wydać w hardcoverze. A to było tyle stron, żeby w ogóle zeszyt z tego zrobić? Nie no bo ja wydałem się w hardcoverze, bo ostatecznie narzeźbiłem 126 stron, łącznie z bonusami, spisem z treści i przedmową. No, no. Wracając, to był czas, y, którego próżno dziś szukać. Takiego poruszenia sceny scenie webkomiksowej, tylu komiksów gościnnych y, na każdej stronie. No to było coś, naprawdę. Czuć było energię, czuć było... Czuć było wrzenie, czyli że coś naprawdę się dzieje. No i Grybojedow, można powiedzieć, był, y, był czymś, co jakby... R miał być rewolucją. No, tak. znaczy, miał był... być pierwszym polskim kolektywem netkomiksowym. Dokładnie, dokładnie tak. Znaczy, ja powiem, że był czymś, co jakby siło inercji musiało zaistnieć w polskim webkomiksie prędzej czy później. No i jako, że zaistniało, no, to... Że też, że taki był taki dobry moment dlatego, ruszyć. ponieważ właśnie przez to, że było naprawdę cholerę tych webkomiksów nikt nie... Mm -hmm. I ludzie się tam znali, część ludzi się znało, część dawało sobie gesty i to był taki moment, kiedy stworzyliśmy jakąś zwartą grupę i to chyba, Znaczy, ja jeśli mam być szczery, to tak no abstrahując od absolutnego braku skromności, byliśmy chyba jedynym jak do tej pory kolektywem komiksowym w polskim nie, internecie. Nie było chyba nic tak? ponad... a, no, nie. Mogę się myć, a wydaje mi się, że to też chyba chciało kiedyś zaistnieć. Net kolektyw zdechł generalnie tam, po tam dwóch powiedzmy zdech zdech latach. W... W... Wydaje mi się, że Netkolektyw zdechł jakoś e, w... tak sprawę wraz chyba z trzecim numerem kolekcji. Czyli, jak czyli, jak na czyli poważnie w momencie, kiedy, kiedy, kiedy, kiedy tak. powstała dolna półka. Mhm. No i tak w gruncie rzeczy, znaczy nie wiem na ile jest to na ile jest to poprawna teza, ale ma wrażenie, że polski webcomix zginął wraz z nadejściem papieru. Tak naprawdę. Właściwie można powiedzieć, że w tym momencie, w którym... Zaczęcie... Nie, no przepraszam. No są głosy w mojej głowie, prawda? Mm. Na przykład Maciek... Ale chodzi nie, o to, tak, ale, ale to się nie. To już jest znaczy, zupełnie... to nie, jest... nie znaczy ja powiem, że to już jest kompletnie inny polski webkomiks. tytułów jest dużo mniej czytelników, również jest dużo mniej. Nie ma już tylu fanów, ile fanów miał Kokard ilu fanów miały, powiedzmy młody demonolog, czy, czy, czy, czy, czy Boże, młody demonolog Igor Wolski, tak? Dobrze <grym> mówię? Tak, dokładnie. To było naprawdę prehistoria polskiego komiks. Potem jeszcze miał Tak, potem miał. się czytało Chuj Tak, nie, niefortu... niefortunny tytuł. Panowie, no, ale... sobie tu pogadajcie chwilę, przytrzymaj, Dobra. tylko nie zbliżaj do ust, ja pójdę po ogień. Spoko. Spoko. Ale właściwie no, trudno powiedzieć, żeby dzisiejsza scena webkomiksowa jakkolwiek e, przypominała tę sprzed czterech, pięciu lat właściwie. Wiesz, to, w tym momencie jest kilka takich, co zaobserwowałem. Ja nie czytam komiksów internetowych. ja robię komiks internetowy. Od wielu lat, chociaż nie traktuję go jako komiks internetowy, ale już nie, nie śledzę sceny webkomiksowej. E, mam wrażenie takie, że że wciąż jest jakaś taka grupa ludzi, którzy e, robią, jest kopsy, nie? I, jest raczej, ale po, po, tak powiem Ci chodzi, tak. chodzi o to, że jak, jak patrzę na kopsa, jak robią jakieś Ale tu, gesty, czy, przepraszam, jak że Ci wejdę w słowo, czy to nie jest tak, że kops... Y, owszem... O, Pan na skuterze przejechał. Bo w ogóle jesteśmy w Warszawie na Emili Plater w jakiejś bramie, w której wisi huśtawka. Absolutny odjazd. Być może zilustruję zdjęciem tej huśtawki. Czy to nie jest tak, że kops, y, oprócz tego, że jest w sieci, to jednak gdzieś tam pcha też się na papier, czy to nie jest tak jak z drużyną niesamowitych cfeli, która zaczynała w sieci, ale się wydali? Bo papier mam wrażenie, że jest y, przez nasze, tak jak może powiedzieć, że nasze pokolenie troszeczkę jeszcze. E, tak zwani młodzi twórcy. Taką, taką formą nobilitacji, bo jeżeli jesteś na papierze, to e, nie wiem, jest to troszeczkę wymaga, wydanie siebie na papierze wymaga troszeczkę większego wkładu pracy niż zeskanowanie komiksu i wrzucenie go na imytrzak no raczej Porzucaj od edytora, vloga, no. No, uważam, że to jednak... Przepraszam, ale znaczy... w czasach druku cyfrowego wymaga, żeby no mieć 700 zł luźne do zamrożenia, powiedzmy na dwa konwenty. No właśnie, no właśnie więc... ale... znaczy, inaczej, no tu dochodzą inne czynniki, ale wróciłbym jeszcze do porównania y, nie dzisiejszego webkomiksu i dzisiejszego. No kurczę, sądźmy go po, y, po, no, po, po, po namacalnych dzieciach, przecież Polskie Centrum webkomiksu Ym, które żyje do tej pory. No, Trochę jest dychawiczne, ta, ta, ta, ta, ta. ja raz ale... na kwartał zmienię, <grym> sprawdzam kolejkę, ale działa. Tak, ale wciąż istnieje, ale przypomnijmy sobie, jak, jak prężnie działało te 4-5 lat temu. Tam wrzało. Ten, kolejne recenzje wywo, wywoływały dyskusje, Były recenzje webkomiksów, były newsy ze świata. Niesławne świadku, w... forum, na którym mistrz komiksu uważa, że zabiliśmy polski komiks. <grym> tak jest, dokładnie. No. Po, pozdrawiamy, Mariusz. Mariusz? Przepraszam, <grym> jeżeli nie Mariusz tak jest, były były recenzje, były dyskusje, były newsy kurczę, no dzisiaj takiej strony nie ma, dzisiaj takiej strony nie ma, bo nie ma dla niej miejsca w polskim Webkomiksie. dzieje się dużo nie, nie ma nie polskiego próbowa... znaczy, nie, nie, no nie, jest, jest, właśnie jest, no to jest. jest. ale jest, jest trochę bardziej skromny powiedzmy no. ja mam wrażenie, że po prostu on chyba nie ma takich ambicji jak my mieliśmy a czy to nie jest tak, że po prostu gimbo, które emocjonowało się losuksem i jakoś tak niejako naturalnie przeszło na pozostałe produkcje Dorosło przeszło na konsolę, olało komiks, no teraz czyta kurwa demoty i kwejka, no i... No tak też może być. Na kwejku są wszystkie komiksy, które są publikowane w Polsce i są wa warte uwagi. Nie? No znaczy, nie? Być może tak, znaczy nie wiem, wydaje mi się, że to na to się składa bardzo, bardzo, bardzo wiele czynników. No, między innymi dlatego, że... Część twórców nie ma zapału, nie ma czasu, żeby prowadzić regularnie wydawany webkomiks, bo to jednak uważam, że mimo wszystko w rzeczywistości zajmuje trochę więcej energii, trochę więcej zapału niż stworzenie komiksu na papier u raz nas, na U konvent. nas, zauważ, w naszych ludziach znad kolektywów, cały komiks się rozpadł głównie dlatego, że dorosliśmy i mamy pracę. Kiedy, kiedy powstał kolekty wszyscy byliśmy poza, poza Tobą, Ty już miałeś 40 lat wtedy. Wszyscy, wszyscy mieliśmy ile? 17, 16 29. lat, coś takiego. No, ty wtedy miałeś tyle, to no, widzisz ile? No ja... 20. Nie, no, nie wiem, 20. No jesteś rok starszy ode mnie No, to byłeś 19 już? No. byliśmy już pełnoletni? Bartek, jesteś ja... 7-8, tak? Ja jestem siedem-osiem Ja, ja 8 byłem 8, najstarszy 8, 8. w tej ekipie, to 10 prawda 10. O, jest, Przyszedł mój rówieśnik no. No, o, Również o, redaktor no. legendarnego magazynu Michale no, Tak Kurwa. wspominki nagrywamy no. Masz okazję zostać celebrytą internetu Przypominam sobie pierwszy kolektyw Jak przez mgłę jeszcze pamiętam, że był kserowany. Nigdy nie był kserowany. Od zawsze był na drukarce cyfrowej. To są pomówienia. Być może. No bo... ale, ale jeśli to była cyfrowa drukarka i ten efekt był zamierzony, ten efekt sera, i jest nawiązanie do starej dobrej ery kseroprasy, no to ty większe gratulacje. Niech będzie. Na czym stanęliśmy? Na tym, że komiks w internecie w dzisiejszych czasach yy jakby tak, powiedzmy, okrzep, ale też w związku z tym środowisko zmniejszyło się, zmniejszyła się ilość fanów, zmniejszyła się ilość produkcji. No patrzę na ciebie, no bo stoję twarzą w twoją stronę. Wiesz co, chyba trochę wypadłem z wątku. Ja też, z Jackiem jadam. Dobrze, jak to się stało? Słuchajcie, że... No dobrze, no środowisko komiksowe się zwinęło, a w 2000 przepraszam Jacku, w dziewiątym roku... Powstała Dolna Półka. Hmm. Co? Tak. A z Dolną Półką to wyszło tak, że. Ee, jak to wyszło z Dolną Półką? To była moja i Twoja inicjatywa, Janek, ale jak to. E, to z, tego, co, z tego co pamiętam, to był po prostu pomysł, żeby e, założyć e, takie małe wydawnictwo, które by wydawało e, cienkie zeszyty debiuty e, ludzi. Że ktoś na pewno by chciał coś dłuższego wydawać i wtedy ten. Śledził odpadł. I. E, i chyba od tego jakoś się podczuło, że będziemy też e, prowadzimy redakcję do kolektywu. Pamiętam, chyba, że tam... To było tak, że po recenzji po którejś jakiejś chujowej recenzji e, drugiego numeru hmm. drugi numer miał No właśnie, bo Pierwsze, pierwsze dwa numery były robione tak, że wrzucaliśmy komiksy i kolektywnie jako kolektyw net kolektyw, wszyscy mówili to mi się podoba to mi się nie podoba, wielkie głosowanie 20 osób bierze udział na forum oceniamy, braliśmy wszystko co było tak. znaczy, nie Okazało się niestety mówię to ja z przykrością y, przeciwnik y, autorytaryzmu wszelkiego okazało się, że jeśli nie wieźmy się tego wszystkiego za mordę, jeśli nie będzie paru osób, które będzie to jednak kontrolować. Lejesz miód na moje serce. <głos> wiem, <głos> wiem dobrze. Potraktuj to jako taki prezent na, na zakończenie kolektywu. Jeśli ktoś nie będzie tego kontrolował, jeśli ktoś nie będzie y, poganiał ludzi do rysowania i sprawdzał, czy, czy, czy to, co się dostaje, ma jakokolwiek jakość, no, no to, to nie wszystko jest, nie jest kwestia poganiania rozpadnie. ludzi, na no, dobrą sprawę, bo ludzie, ludzie się garnęli, jest. wtedy wtedy ludzie no. się garnęli. Jeszcze no. pierwsze kolektywy, powiedzmy, pierwsze pięć, sześć kolektywów ludzi się faktycznie garnęli no, ja do powiedział, że, tak, że nie, ludzie się to się zaczęli garnąć tak naprawdę od y, czterech jeźdźców, kiedy ogłosiliśmy w internecie duży nabór i wtedy się zaczęli pojawiać ludzie. Potem na przykład y, pojawili się tacy ludzie jak Krystian, który regularnie produkował jedną, dwie propozycje do każdego kolektywu. Pojawili się debiutanci, którzy mniej więcej od szóstego numeru doszli do wniosku, że fajnie jest u nas wystartować. Akurat jeju się wtedy zwinęło. Tomek y, poszedł w inne, że tak powiem, produkcje. No. Więc był dobry moment, była taka chwila. Ja pamiętam, że poza kolektywem to chyba nic z, z małej prasy nie było na rynku. Eee, był taki wiecie, moment, ja nigdy, że byliśmy jedyni. Chyba tak, chyba był jeden moment taki. Ale ja, nigdy nie, ja nigdy nie śledziłem, aczkolwiek zinów i innych e, takiej sterowanej pracy, ponieważ... Ja nie, nie ja, to, to, to jest się przyznać. Po pięciu latach bycia redaktorem w magazynie z shortami ja nie przepadam za shortami. Ale spoko, ja <laughs> prowadzę, wiesz, od... E, Pięciu lat y, podcasty różne I nie słucham cudzych podcastów Słucham y, przeglądu co tydzień I tak przewijam tylko do momentu, kiedy mówią o moim Ja nawet swojego nie słucham A Shwing już ma, też, też będzie z 5 a powiem Ci, lat. że to mamy coś wspólnego Bo ja też Shwinga nie słucham <grym> Ja nawet nie wiedziałem, że to coś masz Dopóki nie wyciągnęłeś mikrofonu <grym> To coś nowego, tak? <grym> no to chyba. <grym> się pośmiały to. podlatki Nie, y, o czym mówiliśmy o tym, że przeszliśmy na dolną półkę. Ja pamiętam, jak półkę, dzisiaj nie? sytuację, kiedy przy publikacji trzeciego numeru podszedł do mnie Łukasz, zdobywca komiksu roku za scintie, I zapytał, ale jak to jest? Słuchaj, bo myśmy tam włożyli kasę, ale rozumiem, że my tak ciągle. Ja powiedziałem, tak, wy tak ciągle. No i on siedził, dobra, to fajnie. Nie było chyba jakichś takich problemów. Nie, właśnie jestem zaskoczony, bo y to było takie dość... Gładko przeszło, zdaje to się, to, takie, to przejście pod zarząd. To było takie dość... To było dość takie dość brutalne przejęcie, szczerze mówiąc, ponieważ... Właśnie włożyliśmy, nie. Włożyć, nie znaczy włożyliśmy wszyscy kasę e, kolektywnie, jakby nie było. E, I po, po dwóch numerach stwierdziliśmy, wymianowaliśmy się redakcją i stwierdziliśmy, że to my będziemy decydować o tym, kto, kto zostaje, a kto odchodzi. Znaczy, I mi nic, się... i póki nie pamiętam momentu, czy ktoś miał z tym problem. Znaczy co, dlaczego dlaczego się, akurat się tymi... myślę, że ludzie... Nie, się... tym bardziej, że ludzi z pierwszej ekipy myśmy nie odrzucali tak nie. naprawdę. Znaczy, myślę, że ludzie czuli, że... Albo pojawi się redakcja, albo kolektyw zdechnie. Przestanie, przestanie się ukazywać. No, przynajmniej na moje oko ewidentnie brakowało kogoś, kto, kto sprawiłby, że to się mogło w ogóle kręcić. No bo niestety kolektyw jest dość... Naszy, przynajmniej jeśli nie ma w nim ludzi, którzy są faktycznie bardzo gorąco zaangażowani w działalność, no to nie jest zbyt efektywną formą działalności niestety. Przynajmniej jeśli chodzi o sprawy twórcze, wydawnicze i tym podobne. No dlaczego nie? Ja osobiście uważam, że było parę dobrych rzeczy. Mm. Było parę odkryć, było parę comebacków no, w tym magazynie. Kolektyw jako, jak, kolektyw jako formę organizacji, a nie, a nie nazwę, nazwę. Nie, no, ale... Kolektyw redakcyjny oczywiście przestał się sprawdzać na pewnym etapie. To, to, to było do przewidzenia, że to nie da się robić komuny, jeżeli mamy przy zamiar drugim, robić magazyn. Przy, przy drugim numerze pamiętam, że zaczęły też wychodzić takie e, osobiste zatargi. Typu jeżeli ktoś tam, ktoś tam miał z kimś na pięku, to było widać, że nagle pojawiała się ocena jeden przy komiksie, kiedy wszyscy dawali tak pomiędzy 3 a 4, tam była chyba skala 1-5. Ja tylko pamiętam jak no, przez litość nie będę tu wspominał, jeden z kolegów po tym jak jego komiks bodajże w dwójce został bardzo mocno skrytykowany w sieci narysował taki komiks, w którym główny bohater się wiesza. Tak, to, to... Pamiętam, I, I pamiętam, że próbowaliśmy, próbowaliśmy robić Takie samobiczowanie trochę w zasadzie yy, yy, Samokrytyki komunistycznej I każdy pisał, co mu się nie podobało w jego komiksie No i tu słaby scenariusz Tutaj złe kadrowanie A mnie się nie podoba, że bohater Był niekanonicznie narysowany, bo miał pięć kolców Na głowie zamiast sześciu pamiętam, Przepraszam, że... no trzeba podrzeć ładnie na zakończenie pamiętam, że pamiętam, że nie będzie okazji e, wszystkie te e, komiksy Te manifesty takie Kończyły się właśnie powieszonym tym głównym oryginalnym Bohaterem, zawsze po prostu wycinamy ten jeden kadr, wspominamy. Tak, nawet ja zrobię manifest. Tak, ja zrobię manifest. Szkoda, że te manifesty się nie zachowały, chyba że gdzieś one jeszcze leżą. Być może trzeba byłoby poszukać w archiwum. Archive.org, no, tak. tam być może yy, uda się znaleźć. Wiem, że w, nasze forum Gli nie od, od jakiegoś miesiąca przestało istnieć, ponieważ e, zapomnieliśmy o tym, żeby coś tam pisać, bo co... Pod, co trzy od, miesiące trzeba on, było dodawać posty. Tak, to post. trzy miesiące trzeba było dodawać post. Dem, dem dodawał dzielnie posty, żeby zapał, zachować tą historię, niestety ostatnio zapomniało. Mu się przegapić. Ale myślę, że będzie na y, Archive, albo nie będzie, trudno mi powiedzieć. Mam wrażenie, że nie będzie to było zamknięte forum. Możliwe. No to, to dupa panowie. Dupa. Okay. Ja <śmiech> ale mamy w takim razie już pytanie dla czytelników, więc teraz pozwolę sobie wejść słowo a nie, pytanie będzie na koniec, po co wam ułatwiać słuchajcie dalej co? E, no więc co, potem był y, czwarty numer z rozkładówką na okładce a, z uną i, i pamiętam, że czwarty numer to było pierwsze spięcie wewnątrz redakcji odnośnie nazwisk na okładce Tak. tak. nie było spięcie, to po prostu była chujowa decyzja z twojej strony a przepraszam, uważam, że decyzja do tej pory jak najbardziej się broni i zdała egzamin Inaczej twierdzi 30 sztuk tego kolektywu u mnie w szafce No bo jakbyś go wyniósł i na przykład dał do sklepu Gildi, to on by zszedł Nie, trzeba jak argument do dzisiaj A przyniosłeś mi dziewiątkę? Nie A dlaczego? Bo nie było A prosiłem, żebyś wziął z magazynu, Timów mówił, że jest Nie zauważyłem, zapomniałem no nie tam nie było, ja nic nie wiem no dobrze. Eee. I co? Potem zaczął się grzbiet. Potem był czwarty. Pamiętam, że grzbiet to też była walka grzbiet, wewnątrz redakcji. Grzbiet, o jezu, jaka walka. E, grzbiet to był po prostu krew i pot. Tak. E, dlatego, Bardziej że... pot i łzy powiedziałbym. Nie, krew, kre, krew też była. E, Chyba ja tak, krew. Tak bardzo, tak bardzo nerwowo pisałem na klawiaturze, że, że aż paznokcie się poszły. E, z grzbietem była taka sytuacja, że ja i Janek mamy zupełnie inne podejście do magazynu niż, niż ty Czyli tak, ale grzbiet nie chciałeś, konstytuuje magazynu ty chciałeś, ty chciałeś robić zeszytówkę w stylu typowych tych typowy a my chcieliśmy robić coś bardziej w stylu grubszej antologii, dlatego od początku walczyliśmy o to żeby był ten grzbiet, bo według nas e, magazyn z grzbietem wygląda bo to, B5 wszystko, miało grzbiet A nie czytałem nigdy B5 Radomia nie czytałeś, ja łucznika. ja czytałem B5, ale był Bar nieprawda, bardzo żałuję, że B5 zeszło bo to był taki kolektyw bez selekcji <głosy> <głosy> ale mi się <je> dis udał <głosy> Gierek przyjedzie i mnie zajebie <głosy> przepraszam <głosy> trochę tak nie wiecie, bo to stypa jest na smutno nie można o suchym pysku <głosy> O oh Nie, no dobrze, oczywiście, no przyznaję, że w momencie, kiedy przeskoczyliśmy magiczne 56 stron TM semika, No to Grzbiet zaczął gdzieś tam, mieć rację bytu ze względów stricte poligraficznych, prawda? Są taki czy był warunek przy 100 stron, stronach i przy... 100-200 to nie mamy, mamy 102 strony No ale wiesz, no Michał Antosiewicz zrobił grubszy magazyn Jego magazyn miał chyba 120 czy coś A nie, to może nakładu no jest, ale jestem dzisiaj bucem, przepraszam. Dzisiaj, jakieś święto. No nie bez kozery, mówił na mnie ten buc od komiksu. No nie bez kozery, no nie. Piąty kolektyw, ale piąty kolektyw był się dobrze przyjął. Pamiętam, że ludzie chwalili grzbiet i nową nową formę. To jest też moment, kiedy przeszkociliśmy w troszeczkę, jeszcze wtedy nie mogę tego nazwać designem, ale już mieliśmy nowe logo od Odunki. Nie, na piątce jeszcze na, na grze była stara, była stara logo. logo dolnej półki, ale tak. już było nowe logo kolektywu. Tak, to prawda. to miał prawda. Swoje, swoje takie logo, tak. które nie było logo dolnej półki. E, sty, stylizowane na, e, okładki kolektywu na no początku były stylizowane wiadomo na okładki. Pierwsze PC. dwie. Pierwsze dwie, ale nie, pierwszy, trzeci, czwarty też był. Zresztą było do pierwszej na p... też narysowałeś na seri, na ludzika. Serii, na tej serii 52, bodajże, to się była taka seria, taki, e, taki jakiś event w tak. DC. Tak, okej. Okay. na podstawie tego było party trzeci i czwarty kolektyw, okładka. Znaczy była kontra po prostu z napisem. No, znaczy napis tak. w kontrze. Tak, no tak jak było w 52. No, no nie, nie mówię, okrywalne. że nie, no przecież, no, no Boga, e... no to był ważny event. No ważny, no, Nie. No, no, no, no, no, no, no bardzo ważny e, event. I... Nic nie było już potem takie samo, jak co roku. <laughs> Ale już wtedy był kolektyw wyglądał fajnie, moim zdaniem, z, z tym projektem Unki. Już mieliśmy jakiś taki konkretny... Y... Styl, którego mogliśmy się trzymać. Poza tym mam wrażenie, że to był taki moment, kiedy z czwórką yy, myśmy poszli też w zeszyty, czyli już nie było tylko kolektywu, ale był Bossy i Bosso, który zalega do dzisiaj. Czyli <laughs> też, też mam Janek, parę grzybów. Czy <laughs> też Janek, który kontynuacji się nie doczekał nigdy, jak to było, utopce mają zielone ślepia? Tak, był pier, to był pierwszy to nie, nie, to pierwszy miał być był, drogi. To był roboczy, to roboczy był pierwszy, ale, uto utopcy, tak. ale Utopce tak. Mają Zielone Ślepia miały być pierwszym roboczym tytułem Janka no, pod były, takim tytułem tak. pra, pra, pracowaliśmy tak, nad tak, tym tak, tak. Oj, Faktycznie. a potem drugi album miał wyjść rok później miała go Rokuzie? wydać Kultura Gniewu <laughs> o, kto miał go nie wydać <laughs> Nie wiesz co, to no wszyscy poza tak. Dolną Półką z Rycerzem Jankiem <laughs> Drugim było tak sytuacja, że my napisaliśmy napis to już w miarę szybko i się miał być pomysł, że Igor to zrobił w kolorze W czasach, kiedy Igor jeszcze e, Robił, nikt znał pojęcie Deadline i, e... Ale Igor zrobił kawałek Janka w kolorze Gdański Diabeł Nie, to, było Diabeł to jest nie no, Pewnie, że nie było powiązane, ale był Janek W kolorze tak, tak, tak, był, no. I on właśnie wtedy zrobił, dlatego była ta opcja Że on będzie robił kolejny album tak, w kolorze Napisaliśmy dość szybko scenariusz Niestety okazało się, że był mm. słaby nie, nie, to nie było, był słaby, mieliśmy... stary przyznać się, ten no, stary był ten. słaby. Ym... Zwrócimy na uwagę Szymon, bo daliśmy to, to Szymonowi Holcmanowi na ten. Mhm. E, czekaliśmy trzy miesiące, aż no, on 2008. <laughs> potem poprawiliśmy ten scenariusz ostatecznie chyba w roku 2010 skończyliśmy go pisać Ponieważ na nowo Szymon i to już nie, było Szymon nam nie dał żadnych konkretnych no, e wytycznych, tylko co to, no. on zastanowił dopiero chyba rok później po, po, po no tak. schlaniu go wyciągnęłem od tego co mu dokładnie chodzi <laughs> tak. e no, z tymi poprawkami, wiedzieliśmy ale... w którą stronę iść i... znaczy też trochę intuicyjnie na to patrzyliśmy, w każdym razie skończyliśmy scenariusz w okolicach roku 2010 Wtedy też y, posłaliśmy go do Igora. Okazało się, że Igor skończył gimnazjum, poszedł do liceum, musi się uczyć. Tak. Potem po liceum okazało się, że musi też pracować, no i do dziś ten scenariusz u niego zalega. Widzieliśmy tylko pierwszą stronę w szkicu. W szkicu ale nie, nie, wiadomo, nie wiadomo do końca, czy, czy, czy, czy będzie, to w ogóle czy Igor będzie, zrobił? Czy będzie, czy będzie robił Igor, e, czy będziemy szukać nowego rysownika? Wszystko się. E, są rozmowy. Bo nie wiadomo, czy to Macie Igor... stajnie autor z kolektywu. Igor ma, kolektywów. Igor ma e, in, inne zobowiązania i, i inne deadline y ciągle nie przyciągane, więc nie <laughs> czekamy, nieco, czekamy. Nieco poważniejsze niż ten nasz więc może, może się uda e, mieć kolejne kontynuację. Nie, nie poddajemy się, cały czas chcemy, chcemy mieć kontynuację Rycerza Janka, lubimy ten projekt to jest ciekawa rzecz, że e, w kolektywie jest ser, seria z, z drużyną Karłów które tak naprawdę e, są spin-offem scenariusza e, Rycerza Janka Pfu, przepraszam tak, spin-offem scenariusza rycerza Janka, ponieważ karły powstały tak. jako epizod w scenariuszu Janka. Po czym go wycięliśmy, bo był słaby, ale zostały same karły, które W związku z tym ten słaby epizod wsadzili do kolektywu. <grym> Dokładnie tak. Nieprawda. Nie, z nie, jest, nie. Jest, jest, samego epizodu nie, ale postaci, które nie postacie, były słabe. Tak, Stwierdziliśmy, <grym> że tak uważaliśmy. Wy wykorzystaliśmy, po prostu zrobiliśmy szorta z nimi. Miał być plan, że Igor do czasu, kiedy wyjdzie ten kolektyw, zacznie już robić e Janka, więc liczyliśmy, że to już będzie i karły teraz żyją własnym życiem, mają e, pięć, no właśnie, pięć Właśnie short, się zakończyły? Miałem pięć shortów, no ja pracuję na, nad albumem z karłami. O, a to jest coś nowego. A, no, pracuję. Dolna tak. półka czy kultura zobaczymy. gniewu? To no, zobaczymy. To jeszcze tym rzucę momencie... taki temat, szarama. Szrama? Sh Nikt nie wierzył. Ja jako jedyny wierzyłem Shrama w ten się. zeszyt, tak. Ja mówiłem, sprzeda się, a no wszyscy się darli łacha. Do tej pory zresztą drął łacha z tego zeszytu, ale co? No nie umoczyliśmy Ja bardzo lubię Bossy wypłynę. i Bossa, które miało jakiś gigantyczny following internetowy, <głos> tak. było spod ja, Bossy ja, i Bossa miały bardzo kluczowy marketing się, tak. Czyli... Spadaczyło się między nimi, znaczy właściwie chyba głównie dzięki Wigorowi, który przed wypuszczeniem zeszytu skasował stronę Bossy i Bossa z sieci i stwierdził, że nie chce mieć z tym nic wspólnego. Dzięki czemu nasz główny target przegapił wypuszczenie zeszytu, miejsce, gdzie można go było kupić. A ja zobaczyć, uważam, dostać. że to jest bardzo fajny zeszycik to jest ok. to jest bardzo przyjemne Ale to nie jest to samo, co Dem robił w sieci był, tak był... samo jak no, myślę, że powinniśmy robić, dodawać powiedzmy... ten komiks do papieru toaletowego wtedy ludzie, bo to jest idealna lektura na Kibel. możliwe z... można Dobra. się posrać, bynajmniej nie ze śmiechu no. nie, no dobrze, no, przepraszam kończąc, nie. kończąc już może jak jest kończąc w takim razie po zadać pytanie Pytanie, które, jeżeli Timow nie kłamał i okaże się, że dziewiąty numer nadal jest w magazynie, nagrodzone zostanie kompletem dziesięciu numerów magazynu kolektyw, nieśmiganych nówek sztuk, tak, tak, przychowałem. Pytanie brzmi, jak nazywało się forum, na którym narodził się magazyn kolektyw? Nie udzielajcie odpowiedzi, żeby czytelnicy mieli szansę zgadnąć. Pytanie należy... Przesłać na adres dolnej półki, który musicie sami znaleźć w internecie. A spośród poprawnych odpowiedzi wylosujemy szczęśliwego znalawcę. W... Szczęśliwego zwycięzcę. Dobrze? Teraz do dobrze powiedziałem. Bardzo dobrze proszę pana. I co jeszcze? Miałem coś ważnego powiedzieć jeszcze. Bucu, bucu, bucu. Jesteś nas Nie, nie kocham, Ja widzę was. Naprawdę dobrze, że zamknęliśmy ten magazyn. Miałem dosyć kłótni jak, z Wami. Jak jest? Po jestem tak szczęśliwy. Jak, jak, my, jak patrzę w przyszłość. Wy w ogóle chcecie coś dalej? Chcemy coś dalej. Chcemy. Pracujemy nad tym. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No. Póki są żadnych deklaracji. Żadnych deklaracji, może, yy, nie wiem, możliwe, że uda nam się to jeszcze wypuścić w tym roku, ale nie chcemy składać żadnych konkretów, bo na wypadek gdyby nie wyszło. A ja ze swojej strony powiem tylko, że pilotuję projekt, który został przez jednego z nieobecnych wśród redaktorów drwiąco nazwany żeńskim torgalem z większą ilością krwi, który też obliczony jest na dosyć dużą objętość i być może jeszcze w tym roku wystartuje. No więc co, panowie, dziękujemy bardzo za te 6 lat. Dzięki. Było fajnie. Było warto. I, i, i do, do zobaczenia w kolektów Deluxe.